Witam serdecznie w kolejnym odcinku, dość długo mnie nie było. Prawdopodobnie było to spowodowane lenistwem, ale tym, że byłem lekko chory i miałem dziwną barwę głosu, a że choroba, raczej przeziębienie, przeciągało się w nieskończoność, to też kolejnych odcinków mi się nie chciało nagrywać, bo jestem trochę spaczony, jeśli chodzi o jakość. Ale tylko trochę, bo jakość jest i tak mierna. Ale w czym rzecz? Rzecz w tym, że trzeba by pociągnąć do końca gruzję i skończyć ten nierówny pojedynek opowieści dziwnej treści na temat byłego kraju Związku Radzieckiego, czyli Gruzji. W poprzednim odcinku, jakby jeszcze ktoś pamiętał, to... Yy, albo nie pamiętał, opowiadałem o wycieczce po Kutaisi, i różnych klasztorach wokół, a także przyjażdżce marszutkom do Varzi, gdzie była impreza międzynarodowa. No a rano jak wstaliśmy, to nikomu nic nie było, poza Patrycją. Patrycja troszeczkę odchorowała ta, tą imprezę. Dopiero przyjęła pierwszy posiłek na kolację, także nie była aż tak źle. Tak więc samego rana przyjechała marszutka, ta sama, która nas y, z, przywiozła y, z Borżomi. Przyjechała rano, przywiozła chleb do tak zwanego hotelu, y, no i z powrotem pojechaliśmy do Borżomi. W sumie pojechaliśmy tylko w cztery osoby, bo reszta nie była w stanie się jeszcze zwlec y, z, z łóżek, więc tylko ja z Patką i Filip z Magdą się zebrali i pojechaliśmy z powrotem do Borżomi. Plan był taki, że my tam zostaniemy, no a Filip z Magdą już sobie pojechali dalej do Tbilisi, bo już chyba na następny dzień, czy za, na za dwa mieli yy, lot yy, do Anglii z powrotem. Wie, więc tam też się rozstaliśmy. My zostaliśmy w Borżomi zobaczyć kudowę zdrój w wersji gruzińskiej, czyli senatoria, które funkcjonowały y, 30 lat temu i tym podobne rzeczy. Napić się trochę wody leczniczej. Tak więc wyruszyliśmy z dworca ku szukaniu jakiegoś noclegu. Oczywiście lekki, lekki le atak na ganiaczy był. Niestety na szczęście szybko ich przegoniliśmy. Wzięliśmy nasz kochany przewodnik, gdzie była napisana droga dojścia do pewnego guest house a raczej bym powiedział homestayu czyli zwykła kwatera prywatna, gdzie normalnie się chodzi po cudzych kuchniach i pokojach. I to był hotel, y, znaczy dom y, Mariny. Niestety opis był dość enigmatyczny. No i dodatkowym problemem było to, że nazwy ulic były tak nie wszystkie, tak jak były w przewodniku. W końcu przewodnik był już lekko nieaktualny. Dlatego szliśmy na czuja. I w pewnym momencie idziemy sobie, a tu sprzeciwka jakaś kobieta która zna tylko jedno hasło i mówi Marina Guest House? Marina Guest House? My mówimy, że tak. A ona mówi, że, że I am Marina. No, no to fajnie, no to myśleliśmy, że nam mówi po angielsku, ale okazało się, że nie. W ostateczności udało nam się przejść na rosyjski. No i okazało się, że kobieta idzie na rynek na zakupy, ale już nam daje klucze do domu i musimy tylko go znaleźć. I nam narysowana na, na na piasku, jak tam dojść, oczywiście mieliśmy lekki problem, ale ostatecznie udało się dotrzeć do, do jej guesthouse'u. Weszliśmy sobie do domu i czekaliśmy na nią, tak bardzo nie wiedzieliśmy nawet jakiego pokoju, wejść, co, jak, gdzie. No ale ostatecznie za jakąś godzinę przyszła, my zdążyliśmy sobie jedynie chyba zrobić herbatę, albo nawet nie. No i powiedziała, że tu i tu możemy spać, dała nam hasło do internetu, także fajnie było. I poszliśmy zwiedzać tą piękną miejscowość uzdrowiskową, w której jak się okazało nic nie ma. Poza pijalnią wód, rzecz jasna, więc pierwsze co to poszliśmy do pijalni wód. Wstęp na szczęście już był darmowy, bo nie wiem czy jest warto płacić za ten wstęp. Jakieś tam ciężkie złotówki. Problem w tym, tej pijalni polega na tym, że lata świetności ma już dawno za sobą. Dlatego też y, ciężko się odnaleźć tam. Y, biblioteka niby jakaś jest, czy coś takiego wynika z planu, ale wszystko jest pozamykane. Y, niby tam, gdzie miałaby płynąć woda, żeby się ewentualnie napić, to nie płynie. Ogólnie przedybaliśmy cały park i nie znaleźliśmy, nie znaleźliśmy ujęcia wody. To jest sztuka. Okazało się, że jest w samym wejściu i wcale to nie wygląda jak miejsce, z którego nawiera się wodę do, leczniczą do picia. Dopiero za drugim podejściem nam się udało znaleźć to miejsce. Bo zaczęliśmy po prostu obserwować ludzi z butelkami, którzy idą w tamten teren, gdzie to dokładnie jest. No niestety, wyleczyć się nie wyleczyliśmy. To zresztą yy, słychać po moim stanie zdrowia. Bo woda była pieruńsko niedobra. Ale masakra. Tak śmierdziała z Bukiem, ale to jeszcze bym przeszedł, bo po się przyzwyczaiłem. Ale po prostu była taka niesmaczna że musiałbym ją posłodzić cukrem, żeby się dało ją wypić. <śmiech> Więc niestety to było tyle, jeśli chodzi o nasze kuracje. I nie pozostało nam nic innego, jak ruszyć w przeciwną stronę od ujęcia wody i zobaczyć, co tam ciekawego w mieście. W mieście nic ciekawego nie było, ale to też nie jestem zaskoczony. Postanowiliśmy w końcu wysłać kartki pocztowe w różne miejsca na świecie. W tym dodatkowo mieliśmy kartki pocztowe od wspomnianych na samym początku Filipa i Magdy, więc musieliśmy je gdzieś wysłać na poczcie. No z przewodnika wynikało, że poczta jest, no więc poszliśmy na główną ulicę, no i idziemy w tamtym kierunku, idziemy, idziemy, a poczty nie widać. Pytamy się ludzi, mówią, że jest tam poczta, jest, no to idziemy, idziemy i dochodzimy. I nie uwierzycie. Ale cofnąłem się po raz kolejny w czasie na tej wyprawie. Poczta y, wyglądała jak taki rasowy blaszak. Tak się nawet u mnie na osiedlu mówi, że się idzie do blaszaka. Jest taki budynek obity całą blachą. Myślę, że wiele takich w Polsce jest. Jedna ściana cała przeszklona. Okna y, prawdopodobnie nigdy nie były myte, bo już są w sumie szare, a nie przezroczyste. Jest terlicą napisane poczta. No i są schody na górę postanowiliśmy zaryzykować i mówię wejdziemy, kupimy znaczki przechodzimy jedne drzwi w których nie było szyby, bo ktoś wybił i wchodzimy do e, tak zwanego wiatrołapu podchodzimy do drugich drzwi na których wisi łańcuch łańcuch już jest otwarty, bo okazuje się że w środku są ludzie całe szczęście, że e, poczta jak e, pewnie na całym świecie jest to instytucja państwowa w jakimś stopniu więc e, jedna placówka może być utrzymywana przez drugą bo ta na pewno by się nie, utrzyma nie utrzymała y, ze wszystkich możliwych aspektów marketingowych. Po pierwsze, y, wielka hala, sala, ale naprawdę gigantyczna, miała z 200 metrów kwadratowych, gdzie są dwa stoły, a przy tych stołach dwie panie, jeden pan i piją czacze i akurat wchodzą, y, weszliśmy, a oni mówią, że piją nasze zdrowie, zdrowe, tu zdrowe turystów. Tak więc, no już było ciekawie, okazało się, że panie są pracownicami poczty, a pan chyba tylko przypadkiem przechodził i wstąpił na okienka. No a w tak zwanym okienku, o dziwo nie było okienka, tylko był zwykły blato, bufet i pani sobie siedziała, nie było żadnej, żadnego przeszklenia. Może było, tylko że zaszło mgłom i już jej nie było widać, nikt nie wiedział do którego okienka iść. No i jej mówimy, że chcemy kupić trochę pocztówek i znaczków. No i najpierw wysyłamy te, które były już ze znaczkami. Pani stwierdza, że zgadza się, na tych znaczkach dojdą do Europy. No to jeden sukces mamy za sobą. Teraz pocztówki. No i pani się bardzo przejęła. Ja na początku nam dała jakieś takie pocztówki ale bez żadnego zdjęcia. Ale poszła na zaplecze i wyciągnęła taki gruby plik ładnie zapakowanych pocztówek, gdzie można było kupić wszystkie, ale na sztuki. No więc przeglądamy, przeglądamy te pocztówki. Wybraliśmy chyba z 10. No i do tego y, mówię, poproszę y, znaczki. No i pani wyciągnęła znaczki. Y, zaczęliśmy je naklejać. Wszystko pięknie tacy. No to teraz się pytamy ile. Pani bierze kalkulator i stuka, stuka, stuka, stuka, stuka. Wyszło jej 28 larii. O ja się nie mylę albo 28 zł Wiem, że była kwota 28. A ja mówię, Jezu, jak drogo. A ona mówi spokojnie. W tym momencie y, przeniosła y, ciężar z lewej części ciała na prawą, a tam miała liczydło. I przesuwa na liczydle. Nie, 28, tyle ma być. I zapłaciliśmy te 28. Wydaje mi się, że to była cena jednak w Lari. No i poszliśmy wypisywać te pocztówki. Także, jak widzicie, podróż w czasie jest nadal możliwa. Poczta po prostu była nieziemska. Na Ukrainie nawet mają lepsze poczty. To, co tam zobaczyłem, to po prostu była masakra. Wiadomo, że Borżomi samo w sobie jest dziurą, ale poczta to na pewno jest zapomniana przez Boga i Allaha. No i to była kolejna przygoda dnia tego Borżomi. Poszliśmy jeszcze w miasto. Podoba mi się to, że... Oczywiście wszyscy wszystko gdzieś sprzedają. Gdzieś na, na jakichś targach, na rogach ulicy i tak dalej. Więc poszliśmy w takie miejsce, gdzie można było coś nieco zakupić. Patrycja sobie kupiła biały ser. Yy... I wtedy sobie dopiero uświadomiłem, że tam nie ma... Jak jest jedno lari, to ono jest dzielone tylko na 50 tetri. 20, 10 na 5. Nie ma dwójki, jedynki, tak jak u nas 1 i 2 grosze. I stwierdziłem, że to jest genialne rozwiązanie, że zawsze się zaokrągla w którą stronę. Nie trzeba się rypać z tymi groszami i liczyć co do grosza wszystkiego. W tym wypadku co do Tetri. I powinno to być też w naszym pięknym kraju. Ale pewnie nigdy nie będzie. Chyba, że znowu będzie hiperinflacja. I już będziemy tylko liczyć w milionach. Z tego dnia jeszcze mieliśmy jeden y, krótki y, plan działania. Tym planem działania było y, była wycieczka, aby zobaczyć co myśmy poszli zobaczyć. Y, pałac nie pałac dacze prezydenta wcześniej to była dacza Stalina a teraz to była dacha prezydenta no i z tego co czytaliśmy z relacji Goika dało się tam wejść oczywiście trzeba było troszeczkę po, po, pokręcić, żeby się tam dało wejść no więc zebraliśmy się w to miejsce no wyprawa była dość długa do tego jeszcze czuliśmy na karku oddech burzy, która gdzieś sobie szła ku nam a my szeszliśmy ku niej, także bardzo niedobrze ostatecznie okazało się, że kiedyś to można było zwiedzać, ale w tej chwili dacha prezydenta jest używana przez prezydenta dość intensywnie, więc nawet jak go nie ma to już nie można jej zwiedzać w wyniku czego jej nie zobaczyliśmy ale czuliśmy cały czas oddech burzy, więc czym prędzej wróciliśmy do do, do, do, do miasta i czym prędzej do domu no na pokoje i tu taka ciekawostka nie wiem, czy mówiłem w poprzednich odcinkach, ale wszyscy tacy backpackerzy, Trumpowie, którzy gdzieś tam się przewijali przez te nasze spotkania z turystami, mówili, że autor przewodnika, z którym yy, który patrzymy ślepo, czyli John Nobel, aktualnie przebywa właśnie w tych miastach, yy, w których my też jesteśmy, gdzieś tam, w, tym w tych państwach na pewno, i aktualizuje przewodnik. Oceny o o telefony i tym podobne rzeczy, jakieś nowe rzeczy do, do, będzie dopisywał na edycję na 2012 rok. No, traktowaliśmy to jako ciekawą przygodę. Zresztą y, chyba w, nie wspominałem, ale tak było dawno, dawno temu jak byliśmy w Armenii i spotkaliśmy y, Julię z jej chłopakiem, imienia nie pomnę. To mówili, że właśnie yy, mieli taką sytuację, że ktoś dzwonił yy, i mówił, yy, że chciał sobie zabukować miejsce w hotelu, a kogoś mówi, niestety nie mam miejsca, ale on mu odpowiada, ale ja jestem z Lonely Planet. Tak, wiem, wszyscy do mnie dzwonią z Lonely Planet, niestety nie mam miejsca, ale ja pracuję w Lonely Planet. A, no to przyjeżdżaj. Więc taka była przygoda, jeśli chodzi o autorów Lonely Planet. No i wszyscy gdzieś ich wypatrywali, a szczególnie byli y, nastawieni na wypatrywanie y, właściciele tych wszystkich. Y, Homestayów, hoteli, y, guest i tym podobnych rzeczy. Ponieważ od tego, czy zostaną oni opisani w książce w kolejnej edycji, zależy, że tak powiem, ich przyszłość. Czy będą mieli turystów y, do po to, aby na nich zarabiać, czy nie? Więc wszyscy robią, y, co się da y, po to te, ku temu, żeby wypaść jak najlepiej. W każdym razie, y, wchodzimy sobie do guest house'u Mariny, podobnie, a tu przemknął nam facet, któregoś skońś kojarzę. Więc pierwsze, co zrobiłem, to się zacząłem zastanawiać dość długo, po czym biorę przewodnik, nawet teraz go mam w ręce, i patrzę na kolorowe zdjęcia. Zdjęcie jest mało kolorowych, ale jest zdjęcie numer, numer jeden, a na nim jest John Nobel. Jest w ogóle y, główny autor i redaktor całego, całej, y, całego przewodnika. No patrzę, taki sam zarośnien tych webek, tego którego przed chwilą widziałem gdzieś tam na korytarzu. Mówię, no nie ma opcji. Tak się, tak się jarałem y, tym, tym faktem, że ten gość tam jest, że po prostu zacząłem na niego koczować y, i czym prędzej y, Chciałem go poznać. W ogóle wszyscy ludzie, których spotykaliśmy, bardzo chcieli tego kolesia poznać. A my stwierdziliśmy, że no to na pewno zwykły koleś, który sobie podróżuje i opisuje wszystko. No ale jak już się okazało, że jest za ściarną, to y, musiałem, musiałem go poznać. No i y, po dość długim y, wyczekiwaniu i, i co jakiś hałas, bo coś to przypadkowo wychodziłem z pokoju. No i w końcu na niego trafiłem. Y, udało się. Zamieniłem z nim całe parę słów taki typowy Angol. Fajnie się go słuchało, ponieważ bardzo lubię ten akcent. Zamieniłem z nim kilka słów i właśnie powiedziałem mu, że słyszałem, że jedzie do bardzi, bo gadałem wcześniej z tą y, właścicielką, a w sumie to z jej córką, że się tam wybieramy. tam byliśmy dzień wcześniej. No więc stwierdziłem, że zrobię dobry uczynek i polecę mu hotel, w którym spaliśmy, bo ludzie są naprawdę przedsiębiorczy, więc warto by wspomnieć o nich y, w tej książce, ponieważ w kolejnej edycji, ponieważ nie ma Yy, o tym hotelu yy, żadnej wzmianki. Koleż mi niezmiernie podziękował. No i to było na tyle. Jeśli chodzi o spotkanie z Johnem Noblem, wszyscy byli zafascynowani, jak zaczęliśmy im opowiadać, yy, że go widzieliśmy, że z nim gadaliśmy. Naprawdę rośliśmy w, w oczach innych ludzi, którzy byli zafascynowani tą osobą. A to naprawdę zwykły turysta, Anglik, który umie język rosyjski i dlatego właśnie w... I dlatego właśnie warto go poznać. Po to tylko, żeby zobaczyć, jak anglik mówi po rosyjsku. Jak osoba, która od 20 lat pisze przewodniki dla Non-Planet tylko i wyłącznie z krajów bloków wschodniego. Naprawdę fajne, fajna, fajna praca, bym powiedział. Ale trzeba być rzetelnym. I w ogóle fajnie jest, że w przewodniku okazuje się, że przewodnik, że cały ten podcast będzie chyba tylko poświęcony przewodnikowi. W przewodniku jest napisane, że wszystkie opinie, które są tutaj wyrażone na temat noclegów, potraw i miejsc do zobaczenia są subiektywną oceną autorów i autorzy nie czerpią z tego żadnych korzyści finansowych od osób, które opisują w tym przewodniku. I ja myślę, że to właśnie Sprawia, że te książki są tak rzetelne i tak bardzo cenione w świecie podróżników. Się troszeczkę rozgadałem, więc ten odcinek myślę będzie krótki i skończę na tyle. Nasze przygody w Borżomi też już się dobiegały końca. Mam całe chyba jedno albo dwa zdjęcia z tego miasta, więc... Jedyne, co ciekawego jest w tym mieście, w tej pijalni wód, to pomnik Prometeusza. Prometeusza, który trzyma ogień w rękach i znosi je, ten ogień daje ludziom. Tak, jak to było w mitologii greckiej. Tak właśnie to jest na całym tym pomniku, którego zdję które zdjęcie możecie zobaczyć na stronie. Daje ten ogień ludziom za co później został ukarany i był, jak y, może co niektórzy pamiętają, był przykuty do góry. Z tego co mi się wydaje to kas i tą górę też będziemy oglądać w kolejnym odcinku. A Sem, który przyletywał codziennie mu wyjadał wątrobę, a ta wątroba mu odrastała. Tym jakże optymistycznym akcentem troszeczkę podziemiony kończę ten odcinek i zapraszam na kolejny w niedalekiej przyszłości.